Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. Usiądźmy. Bardzo proszę, byśmy na początku pomodlili się wspólnie o światło Ducha Świętego, tak jak siedzicie, jak jesteście zgromadzeni. Poprośmy o światło Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego serca. Potrzebuję Cię. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego serca. Potrzebuję Cię. Wyjaśnij mi Słowo Boże. Wyjaśnij mi Słowo. Udziel mi, światła, Udziel mi światła, abym mógł to Słowo wprowadzić w życie. Mógł to słowo wprowadzić w życie. Na chwałę Boga. Na chwałę Boga. Amen. Amen. Czy jesteście gotowi, by przyjąć Boże Słowo? Amen. Amen. Tak, także wtedy, kiedy będzie bolało? A wiecie, że przyjmujemy Słowo także wtedy, gdy nas boli, gdy mamy coś porzucić, gdy mamy się nawrócić, zrezygnować z czegoś. Tak, także wtedy, kiedy boli, Słowo Boże jest dla nas darem. Bo jest to Ewangelia, czyli dobra nowina. Dobra nowina jest zawsze dobrą nowiną. Także wtedy, kiedy trochę boli, bo to dla naszego dobra, byśmy porzucili to, co nie jest od Boga, to co jest grzeszne, to co jest słabe. Widzisz? Dlatego Bóg także mówi o rzeczach trudnych, ważnych i czasem nas poboli, czasem się możemy wewnętrznie nie zgadzać z czymś, ale przez wiarę ja to przyjmuję i przez posłuszeństwo wiary idę za tym, bo wierzę, że tylko Bóg się nie myli i wie, wie co jest lepsze dla mnie, niż ja sam. Amen? Dzisiaj Bóg nam mówi o małżeństwie, o rodzinie, bardzo trudny i ważny temat, dlatego modlących się teraz proszę by się modlili, dlatego że tematyka jest wyjątkowo ważna i trudna dla nas. Jezus był kuszony. Faryzeusze przyszli go kusić, wprost tak mówi tekst grecki. Kiedy słowo polskie mówi, chcieli wystawić go na próbę, tekst grecki używa słowa pajradzo, czyli kusić. Prost kusili samego Jezusa, kusili Go, chcieli Go sprowokować. Co On powie? Czy pobłądzi? Czy odejdzie od Bożej prawdy? Czy będzie jej wierny? I dlatego pytają, czy wolno mężowi oddalić żonę? A Ewangelia Mateusza 19,3 dodaje, z jakiegokolwiek powodu tak był kuszony Jezus. Wtedy były takie zwyczaje i do dziś są w judaizmie i w islamie, że można oddalić swoją żonę. Do dziś w judaizmie i islamie. Widzisz to pytanie, czy wolno? Czy człowiekowi wolno? A kim jest człowiek? To człowiek ma decydować, a gdzie jest Bóg? Chrystus, widzisz, odpiera ten atak Chrystus pokonuje tą pokusę złego ducha, bo wraca do prawdy Bożej. Dzisiaj także trwają różne pokusy o to, by zmienić prawdę Bożą. Pokusy, by w imię postępu, w imię nowej otwartości, bo musimy się niby zmieniać, bo są nowe czasy, wszyscy przecież tak żyją... Jest tak kuszony Kościół, ty i ja, by odejść od prawdy Bożej, by odejść od Bożych zasad, od Bożych przykazań. I gdy ty dopuścisz taką myśl, zaczyna ona w tobie pracować. Myśl się rozwija coraz bardziej i bardziej. Pokusa zaczyna pracować. Chrystus nie zgadza się z tym, co było nawet pewnym zwyczajem wówczas, pewną tradycją. Wszyscy tak robili. On wraca do początku. Jezus mówi, na początku. Wracamy do początku, mówi Jezus. Jak Bóg chciał, co Bóg chciał, jak Bóg ustanowił prawo Boże. Chrystus mówi, na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, Bóg stworzył Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Wraca Chrystus do początku, by przypomnieć fundamenty. To Bóg stworzył płeć. To Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Widzisz? Sam Stwórca o tym zdecydował. Tego chciał. To nie człowiek decyduje. Czy będę mężczyzną, czy będę kobietą? To nie jakieś ludzkie widzi się, fochy, humory w imię ideologii gender. To sam Bóg decyduje, kto będzie mężczyzną, kto będzie kobietą w akcie stwórc, stwórczym. Nie człowiek, a zatem ty i ja uznajemy w posłuszeństwie Bogu, że Pan już przed wiekami przewidział Cię jako mężczyznę i jako kobietę, jako człowieka, który ma tą piękną płeć, aby w niej się uświęcać i zbawiać. Taka jest bowiem wola Boża wpisana w naturę człowieka. Dlatego potem mężczyzna i kobieta stają się dla siebie darem Uzupełnieniem Pomocą Wsparciem Bóg bowiem nie chciał Jak dziś słyszałaś w pierwszym czytaniu Słyszałeś Bóg nie chciał By Adam był sam Nie jest dobrze Aby mężczyzna był sam To powiedział Bóg Bóg nie chce dla nas samotności. Bóg chce, byśmy byli w relacjach, w relacjach z innymi, bo tylko wtedy, kiedy masz braci i siostry, wtedy, gdy masz bliskich, pokonujesz egoizm, wychodzisz z siebie, pokonujesz skupienie na swoich sprawach, wychodzisz ku drugiemu człowiekowi. Bo drugi brat, siostra jest, Tobie potrzebny do poznania grzechów, bo w świetle właśnie tej relacji Ty możesz zdemaskować swoje grzechy, swój sposób myślenia, by te grzechy porzucić. Ten drugi człowiek jest dla nas darem w uświęceniu, w przybliżaniu się do Pana. Dlatego też właśnie widzisz z natchnienia Bożego, z woli Bożej, z woli Bożej powstaje w ten sposób małżeństwo, mężczyzna i kobieta, którzy uzupełniają się, tworzą wspólnotę życia, wspólnotę miłości. I do tej pierwszej prawdy, zawartej w Tworzeniu. Dzisiaj Chrystus wraca, by pokazać nam, że właśnie różnica płci wpisana w akt stwórczy Boga stała się darem i fundamentem trwałego małżeństwa. Małżeństwa nierozerwalnego, małżeństwa świętego, małżeństwa, które jest przymierzem z Bogiem. Amen. Amen. Dzisiaj... Gdy wracamy do tej pierwszej prawdy razem z Chrystusem, Słowo nas zachęca, że mamy się trzymać tego, co było od początku, tej doktryny Kościoła, doktryny zbawczej i do niej dopasowywać swoje, czasem poplątane życie, a nie na odwrót. O dzisiaj diabeł chce byśmy właśnie doktrynę Kościoła, prawdy zbawcze dostosowywali do ludzkiego, poplątanego czasami życia. A to nie jest tak. To właśnie życie, wszystko, co w nim jest zawarte, mamy dostosować do doktryny Kościoła, a nie tą doktrynę, tą prawdę zbawczą doginać, rozwadniać, rozluźniać, tak, by ją, tą prawdę Bożą, dopasować po swojemu, do swojego życia. Tego Bóg nie chce i na to zgody Boga nie ma. Dlaczego? Bo ani jedna jota, ani jedna kreska nie może się zmienić w prawie Bożym, bo tylko Bóg się nie myli. Jeśli raz coś powiedział nam o małżeństwie, o rodzinie. To Słowo Boże jest nieomylne i to Słowo jest zbawcze. Więc tylko wtedy, kiedy je przyjmuję z ufnością i wiarą w posłuszeństwie wiary, to Słowo może mnie zbawić i ocalić. I tu jest fundament małżeństwa. Mężczyzna i kobieta stworzeni przez Pana opuszczają swoje domy. Chrystus mówi... Opuści człowiek ojca i matkę. Chrystus mówi, że zacznie życie samodzielnie. Musi być w końcu taki moment, że ta para młoda zaczyna życie samodzielnie, odpowiedzialnie. I kończy się już czas niańczenia, Czas wtrącania się, czas ciągłego dzwonienia, jak to widać niekiedy, że córka nieustannie dzwoni do matki albo syn do ojca, ciągłe telefony, ciągłe radzenie i pytanie, a czasem bez potrzeby też wtrącanie się w życie nowej, odrębnej rodziny. Tu rodzą się niebezpieczeństwa z tego wtrącania się niepotrzebnego. Dlatego też Jezus mówi, opuści człowiek, ojca i matkę. Czyli jest czas i potrzeba odciąć pępowinę. Odciąć pępowinę, odciąć liny, jakieś te przywiązania, zabezpieczenia, by w ufności Bogu rosnąć już nowym życiem. Bo na miarę tego też odcięcia, Nowa rodzina, nowe małżeństwo będzie mogło wzrastać w wolności. Będzie mogło się ze sobą ściśle złączyć. Jak mówi Jezus dziś, złączy się człowiek ze swoją żoną. Ale żeby się złączył w pełni, by stał się jednym życiem, najpierw musi się odłączyć od swojej poprzedniej rodziny. Czyli opuści człowiek, ojca i matkę. Powiedziałem o tym, by się nie wtrącać. Jest tylko jeden moment, kiedy można się wtrącić. Jaki to jest moment? Wtedy, kiedy Ewangelia nie jest zachowywana. Wtedy, kiedy jest grzech. Wtedy ojciec i matka nie mogą milczeć, bo gdyby milczeli, to przyzwalają na ten grzech. Akceptują grzech, a tego my, jako ludzie wierzący, nie możemy robić. Grzechu nie akceptujemy, bo chcemy, by wszyscy byli święci. Na tym nam zależy, na świętości. I takie młode małżeństwo, które opuszcza ojca i matkę, łączy się tak ściśle, że staje się jednym ciałem. Ono tworzy nową rodzinę. Ono jest jednością. Jezus mówi, złączy się tak, że będą jednym ciałem to jest Twoje małżeństwo? Co to znaczy być jednym ciałem? To znaczy być jednym życiem. Jedno ciało w Biblii to jest jedno życie. To jest to samo życie. To samo życie w mężu i w żonie. Chociaż są to odrębne byty, odrębne osoby, ale dzięki zjednoczeniu z Chrystusem mają podobne uczucia, podobne pragnienia. Coraz bardziej się wtapiają. Jedno tak, że zanika już to drugie i stają się jednością, jednym ciałem, jednym życiem, jednym sercem. Jak w Dziejach Apostolskich czytasz o pierwszej wspólnocie. Jeden duch, i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Tak też jest w małżeństwie chrześcijańskim, w małżeństwie zbudowanym na Jezusie, w małżeństwie, które jest zjednoczone z Jezusem. To już jest jedno serce i jeden duch. I tak to małżeństwo rozwija się i matka i ojciec, w swojej kobiecości, w swojej męskości otwierają się dar, na dar nowego życia, przyjmując nowe życie od Boga. Ale ten rozwój dokonuje się wtedy, kiedy są zjednoczeni z samym Bogiem, bo oni już od sakramentu małżeństwa nie są dwoje, ale są troje, mąż, żona i Jezus. I to jest istota sakramentu małżeństwa. Przypominacie sobie ci, którzy byliście przy, w sakramencie małżeństwa przed ołtarzem, gdy ten sakrament był, za, był zawiązywany w was, to jeden koniec stuły kapłańskiej związywał wasze dłonie. A gdzie był drugi koniec kapłańskiej stuły? Na kapłanie, na kapłanie leżał. I to jest istota sakramentu małżeństwa. Związanie się we dwoje w miłości z Chrystusem, który jest uobecniany w osobie kapłana. I dlatego też sakrament małżeństwa to nie jest dwoje. To jest troje przez całe życie. Krok, krok, w ślad, ślad. I to związanie trwa przez cały czas. Przez cały czas związani ze sobą w miłości i związani z Chrystusem. To jest małżeństwo sakramentalne. Niech ten obraz stuły przypomina Tobie zawsze o tym, że nie jesteśmy tylko we dwoje, ale we troje. Z Chrystusem przede wszystkim. Z Chrystusem. Ponad wszystko z Chrystusem jako osobą najważniejszą i na miarę tego zjednoczenia z Chrystusem to małżeństwo Twoje będzie zawsze kwitło, będzie się rozwijało coraz bardziej życiodajne aż do śmierci, jak Bóg tego chciał, jak mówi para młoda w przysiędze. Ślubuję Ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Takiej trwałości, nierozerwalności, świętości małżeństwa chce Bóg i do tego powołuje każdego człowieka. Chrystus mówi dziś bardzo mocno, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela i po wypowiedzeniu przysięgi małżeńskiej na ślubie to samo przypomina Kościół. Kapłan, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo dzisiaj przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. Czyli Bóg nie chce rozpadu, Bóg nie chce rozwodu, Bóg nie chce rozbicia tej jedności, bo On się związał Aż do śmierci. Tak jak ślubują sobie młodzi w przysiędze. Ślubuję Tobie aż do śmierci. Ale oni w tym sakramencie wyrażają jeszcze coś więcej. Oni wiedzą, że sami sobie nie poradzą bez Jezusa. Nikt sobie nie poradzi bez Jezusa. Dlatego wszyscy wołają, tak mi dopomóż, Boże Wszechmogący. Wszyscy święci. Widzisz? To jest istota, czyli otwarcie się na Boga Wszechmogącego w tym sakramencie, który trwa każdego dnia, każdej sekundy, to związanie boskie z Bogiem, związanie w jedności z Nim trwa. I Ty, gdy zaczynasz dzień i cokolwiek przeżywasz w modlitwie, wołać masz do Pana w małżeństwie. Tak mi dopomóż, Boże Wszechmogący, w Trójce Jedyny i wszyscy święci, bo jestem grzeszna. Bo jestem grzeszny, bo jestem ułomny, bo jestem słaby. I wtedy przychodzi Duch Święty, który ma moc pokonać wszystkie nasze ludzkie problemy. Bo jak mówi Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie. Więc tylko w Jezusie małżeństwo ma sens. Tylko w Jezusie małżeństwo może przetrwać. Oparte na Nim, budowane na Nim, jak na fundamencie, z Nim jako osobą nadrzędną, ponad wszystko. Chrystus w małżeństwie, którego ja uznaję jako Zbawiciela i Pana, którego słucham, któremu jestem posłuszny, z którym wszystko uzgadniam. Nie po swojemu, ale z Nim. Bo to Chrystus, przed którym małżeństwo klęka do modlitwy, Da Ci siłę do dialogu, da Ci siłę do przebaczania. On w małżeństwie, który przebacza Tobie grzechy, da Ci tą siłę, aby przebaczać za każdym razem mężowi lub żonie. Mówić wybaczam, mówić kocham Cię. Mówić, chcę dalej i z Tobą. Moja miłość jest większa od mojego grzechu. Tylko to zjednoczenie z Jezusem w Twoim sercu, bez żadnych kompromisów, może Cię podnieść po każdym upadku. I wtedy, gdy mąż zgina kolana przed Bogiem i żona zgina kolana przed Bogiem, respektuje Jego prawo ponad wszystkie swoje pomysły, to małżeństwo się rozwija. To małżeństwo idzie do przodu, bo Bóg jest ponad nimi. Bóg jest osobą dla nich najważniejszą i dlatego też On ich ożywia, On im pomaga, On im błogosławi. I gdy trwa ta więź nieustanna z Jezusem przez modlitwę, przez spowiedź świętą, przez komunię świętą, przez słuchanie Słowa Bożego, przez zrywanie z grzechem, w takim małżeństwie nie ma rozłamów, nie ma rozwodów, nie ma podziału. Dlatego, że oni zawsze mają osobę, do której razem biegną, razem klękają i przed którą razem są równi, upokorzeni w pokorze przed swoim Bogiem. I tam zawsze dojdzie do pojednania i przebaczenia. Jeśli zaś nie ma tego podporządkowania, uległości Chrystusowi. Wtedy zaczynają się problemy. Wtedy od odejścia, od Jezusa, od Kościoła, od modlitwy, od spowiedzi zaczynają się różne zawirowania i zaczyna się małżeństwo kruszyć i przeżywać różne rozwody. Ale rozpad małżeństwa to już jest skutek. To już jest wynik. Najpierw były jakieś szczeliny, przez które wąż wszedł do tego małżeństwa. Najpierw było zapraszanie złego przez grzech. Najpierw musiała być jakaś przyczyna albo z jednej strony, albo z drugiej strony, albo w ich obojgu. Bo rozpad jest już Wynikiem tego, co się zaczęło dziać często dużo, dużo wcześniej. W Europie Niemcy niestety są rekordzistami, jeśli chodzi o ilość rozwodów, ale my Polacy nie mamy także powodu do dumy, w 2012 roku 31% nowo zawartych małżeństw rozwiedzionych. W 2013 roku 36,7% nowo zawartych małżeństw rozwiedzionych. To jest radość diabła. Bóg smuci się, Bóg cierpi, bo Bóg chce świętości i jedności małżeństwa. Widzisz, jakie to jest bolesne, ale niestety każde odejście od Jezusa, rozwodnienie Ewangelii musi nieść dalej skutki. Skutki, tak, przerywa się błogosławieństwo, gdy zaczyna się grzech. W liście biskupów, który jest przewidziany na tą niedzielę, bardzo mocno o tym Powiedzieli biskupi właśnie w słowach, że grzech, mieszkanie razem przed ślubem, seks poza sakramentem małżeństwa odcina od błogosławieństwa Bożego. Odcina. Widzisz, w końcu konkretny zwrot. Odcina od błogosławieństwa Bożego. To znaczy, że to nie jest bez znaczenia. Czy żyje w łasce, czy żyje w grzechu? Czy moje małżeństwo jest sakramentalne, święte, czy ono jest bez sakramentu? Czy to jest sakrament małżeństwa? Czy po prostu, jak to dzisiaj nowocześnie mówią, bycie razem, związek partnerski, bycie z partnerem, unikając słowa małżeństwa? To nie jest bez znaczenia. To wszystko ma wielki sens, bo nie ma równości między sakramentalnym małżeństwem a związkiem po rozwodzie, nowym związkiem po rozwodzie. Nie ma równości, to nie jest to samo. To nie jest to samo. Nie ma i nie będzie zrównania. Dlaczego? Bo tu jest Chrystus który idzie z tym sakramentalnym małżeństwem, a tutaj został on odepchnięty i porzucony. Dlatego też, tak ważne jest dziś, już przed ślubem dbać o tą czystość małżeńską, dbać o to, by nie było grzechu mieszkania razem przed ślubem, rozpusty, by nie było dopuszczania, akceptowania tych form życia niby na próbę, bo to wszystko odcina, jak powiedzieli biskupi, od błogosławieństwa. My chcemy przeciwnie iść drogą świętości. Dlatego to z wielką mocą przypominamy, aby nie pobłażać, nie rozwadniać tego wszystkiego, co jest grzechem, bo małżeństwo ma być święte i przygotowanie do małżeństwa ma być święte. Małżeństwo nie jest po to, żeby zalegalizować grzech. Niektórzy mówią, no to teraz w końcu po ślubie będziemy mogli już bez żadnych ograniczeń w końcu. Nikt już nie będzie się czepiać. To to jest paranoja. Nie po to jest małżeństwo. Nie po to jest małżeństwo, by grzeszyć bez ograniczeń, dla rozpusty. Małżeństwo jest dla świętości. Ono ma być święte, całe, od A do Z. Dlatego też jako uczeń Jezusa stajemy w prawdzie i musimy powiedzieć wprost, radykalnie, bez owijania w bawełnę, że odrzuca się, w małżeństwie chrześcijańskim grzech antykoncepcji grzech stosunków przerywanych grzech pornografii grzech gwałtu grzech przymusu psychicznego czy fizycznego bo małżeństwo jest kościołem domowym i rodzina jest kościołem domowym w którym Chrystus jest czczony, Chrystus jest uwielbiony, Chrystus jest kochany Spotkałem takiego męża, który mówi do mnie, proszę księdza, moja żona zmusza mnie do grzechu, chce, abyśmy to robili w sposób grzeszny. A ja mu mówię wprost, ty jesteś odpowiedzialny za jej także zbawienie. I ta troska o jej zbawienie jest ważniejsza niż to, co ona sobie chce. Dlatego też nie ma miejsca dla grzechu. Nawet jeśli chce tego mąż czy żona. Bo widzisz, ponad wszystko jest Jezus, który się nigdy nie myli. Chrystus ponad wszystko z nieomylną prawdą zbawczą. Chrystus, który chce Twojej świętości. Dlatego z taką mocą ojciec Baszabora na Stadionie Narodowym w te wakacje w lipcu. Z taką mocą wołał do małżeństw. Róbcie to po Bożemu. Róbcie to jak Bóg chce. Róbcie to po Bożemu. Z Bogiem od początku do końca. By nie było żadnej chwili na grzech. By nie było w żadnym momencie grzechu między wami. Abyście byli Święci, do czego zostaliście powołani przez Jezusa Chrystusa. Kościół do tego cię zachęca. I w tych dniach synodu o rodzinie, gdy wszyscy modlą się o małżeństwa i rodziny, Kościół chce dzisiaj otoczyć troską małżeństwa. Ja pamiętam przykład moich rodziców, którzy już blisko 50 lat razem w sakramencie małżeństwa trwają i w modlitwie codziennej, razem, wspólnie, to jest bardzo budujące. I wiemy, że gdyby to nie ta modlitwa wspólna, razem męża, żony, także wtedy, kiedy są oddaleni dzisiaj z powodu emigracji, z powodu rozłąki. Coraz więcej modli się przez Skype, łącząc się razem o umówionej godzinie. To ta modlitwa męża, żony razem daje Ci wielką siłę, by wszystko pokonać. Dlatego jej nie zaniedbuj, pielęgnuj i nigdy się nie wstydź tego, że Ty jako mąż, jako ojciec zaproponujesz żonie, pomódlmy się razem, klękajmy do różańca razem. To Wy, ojcowie, mężowie macie być pierwsi, macie być przywódcami, w modlitwie w waszych rodzinach. To jest misja, to jest wielkie zadanie być pasterzem w domu, być apostołem w swoim domu, być tym, który ożywia modlitwą całą rodzinę. Kościół w tych dniach pokazuje, że to nie jest taka sprawa błacha, bo twoje małżeństwo, małżeństwo sakramentalne jest drogą do świętości. Nie tylko w teorii, ale w praktyce. W bo mamy wiele błogosławionych mężów w historii Kościoła, mamy wiele błogosławionych żon i mamy także już od roku 2001 jedno małżeństwo ogłoszone przez Jana Pawła II razem, równocześnie, Błogosławionymi On i ona razem na ołtarze Widzisz co Ci Kościół pokazuje Że to jest droga do świętości To jest droga błogosławieństwa Na ołtarzach jest Luigi i Maria Beltrame Quattroci Ich wspomnienie liturgiczne Razem tego małżeństwa Jest 25 listopada Zobacz jaka piękna droga na ołtarzach kościoła to małżeństwo ogłoszone błogosławionymi razem. I nie tylko to, bo w czasie tego synodu, 18 października, w czasie tego synodu, po raz pierwszy w historii całego kościoła, jedno małżeństwo razem, mąż i żona zostaną ogłoszani świętymi będzie kanonizacja, będzie przykład dla was, dla nas, dla całego świata, że małżeństwo to droga do świętości. Małżeństwo to droga na ołtarze, by stać się przykładem dla innych. To się stanie w odniesieniu do małżeństwa Zeli i Ludwika Martin. Oni już zostali błogosławionymi w 2008 roku, mieli dziewięcioro dzieci. Pracowali tak jak i wy. Mieli te same trudy i radości i zostaną ogłoszeni świętymi. Będzie wielka kanonizacja całego małżeństwa wspólnie, naraz. To powinno Cię zachwycić. To powinno Cię rozradować. Nie jesteśmy w stanie jakimś gorszym, ale na ołtarze. To jest Twoje powołanie, by twoje małżeństwo było święte z Jezusem, bez grzechów, by Twoja rodzina była święta z Jezusem i Chrystus dzisiaj Cię wyposaża w moc Ducha Świętego. Namaszcza Cię, uwalnia Cię, uzdrawia Cię, aby właśnie iść tą drogą do świętości. Kościół daje Ci wszystko, co jest potrzebne, by zerwać z grzechem by odnowić swe serce, by odmulić to serce, które jest zanieczyszczone, by napełnić się Bożymi łaskami i uświęcać z dnia na dzień na chwałę Boga. Dlatego rozraduj się w Duchu Świętym i pomyśl, ja mam to powołanie do świętości w małżeństwie i w rodzinie i tam będę zdążać z pomocą Matki Bożej na dodrzańskiej naszej królowej pokoju. Amen. Amen. Powstańmy, by wyznać naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego Okay. okay.